Słuchacie, Słuchacie wojewódzkiej, wojewódzkiej bazy, bazy okrętów, okrętów podwodnych. Wojewódzka baz okrętów. Na popołudniowej przechadzce po dobrym obiedzie i szklaneczce dobrego uzo, idziemy w kierunku kalamicji. Po drodze mijamy przepiękną roślinność, gaje oliwne. Gdzieniegdzie yy, przy rowach rosną takie, coś jakby dmuchawce, ale ten kwiat jest większy od mojej pięści. Dużo jest żółtych, takich bardzo ładnie pachnących kwiatków. Droga asfaltowa, ale bardzo kamienista. Byliśmy dziś, dziś na plaży. Byliśmy dziś na plaży. Kąpaliśmy się w morzu. Cyprian pierwszy raz był w morzu. tak I sobie udawaliśmy, że surfingujemy. Było naprawdę świetnie, ciepłe morze, piękne takie niebieskie jasno i tak sobie drepczemy, niespiesznie zobaczyć co tutaj jest w okolicy. Uliczki są bardzo kręte, co kawałek kamieniołomy, ziemia taka albo kamienista, szara tak jak w tej okolicy, gdzie w tej chwili jesteśmy albo też taka czerwona jak cegła dosłownie wydaje się, że to sam kamień, ale wszystko dookoła jest zielone jesteśmy teraz w takim wąwozie jesteśmy cały czas w Grecji no wiadomo, wiadomo i w tym wąwozie piękna, naprawdę piękna panorama zatrzymaj się na chwilkę Zrób zdjęcie, zobaczę ładnie. Właśnie przyjechał Smart. Dosyć dużo tu jest Smartów i takich małych, sprytnych auteczek. Fiatów Seicento, jakichś małych, małych Hyundai'ów. Pełno tego w wypożyczalniach i turyści właśnie takimi autkami jeżdżą. Czym jeżdżą Grecy? No czym popadnie? Dużo jest takich pick -upów i jakichś takich mini ciężarówek jakichś starych Toyot, Mitsubishi pewnie z lat jeszcze 80 ale ciekawa sprawa, bo żeby mieć taki samochód dostawczy to trzeba mieć firmę i tylko na firmę można taki samochód kupić i osoba, która nie ma firmy, nie może takiego samochodu posiadać Krecy jeżdżą dosyć dziwnie klakson zdaje się być ważniejszy od migacza Jeżdżą bez świateł, no bo światła to taka bardziej polska specjalność, ale trąbią na siebie co chwilę, porozumiewają się klaksonami, wyprzedzają, wymijają za zakrętu, z nienacka, bardzo trzeba na to uważać. Na przykład jak nie wiemy, że jest zakręt tak jak u naszego wujka, to go wyprzedzają. Tak jest. I ponoć nie trudno tu o wypadek. Auto jeżdżą generalnie bez szyby, albo bez lusterka, albo bez światła, albo bez kierunkowskazu, bo został rozbity. Jeżdżą takie obdrapane samochody. Niektóre są naprawdę stare. I tutaj jeszcze, Lampki uliczne, dużo ich. I u nas wydawałoby się, że to taki samochód nie może się poruszać po drogach, a jednak tutaj okazuje się, że spokojnie może sobie jeździć. Przegląd raz na dwa lata, ważne żeby wtedy auto było sprawne, a później już w międzyczasie co się dzieje to nieważne. Kiedy samochód zepsuje się już na dobre, po prostu pozostawia się go w rowie, spycha gdzieś troszkę na ubocze i on tak sobie leży i dogorywa. Z tego co widzę, to te samochody są magazynem części zamiennych. Jeśli na przykład potrzebujesz reflektor albo drzwi, to możesz sobie podejść i zabrać. I potem straszą takie wraki przydrożne. Dzień. serwat przyrody. Dosłownie nikt tutaj nie wchodzi, bo jest podobno dużo kleszczy. I rosną sobie rozmaryny. Właśnie w tej chwili mam gałązkę rozmarynu w dłoni. Mm, świeży jest, niesamowity. Zobacz, ziółka. To co mamy do obiadu. To spaghetti co dajemy. Rumianek. Wszędzie te gaje oliwne, strzeliste, takie coś jak tuje na 20-30 metrów, agawy, araukarie, takie ciekawe bardzo drzewa, na których rosną takie kwiaty w tej chwili w maju, czerwone, wyglądają mniej więcej jak szczotka do butelek do czyszczenia i generalnie jest bardzo, bardzo ładnie, bo maj to okres kwitnienia. w maju, jak w raju, jak powiedział Cyprian. No i pięknie, ciężko jest opisać ten widok, bo to warto zobaczyć. Wszędzie są pszczoły, są trzmiele, jakieś osy, wszystkie te owady, kiedy tylko jest możliwość, latają i zapylają. Koniczyny, jakieś takie małe fioletowe kwiatuszki, które wyglądają trochę jak jak co? taka koniczyna, jak fioletowa koniczyna, która się potem otwiera. Dużo jest ptaków, na przykład w naszym basenie codziennie ptaki poją się, przypływają jaskółki, przylatują jaskółki, taka duża fajna wrona, czarno szara, taka ze dwa razy większa jak nasza. Pszczoły również poją się w naszym basenie. Ogólnie jest bardzo fajnie. Świetny jest tutaj klimat. Mm -hmm. Można skoczyć do basenu, który mamy pod domkiem, albo pojechać na plażę. Można się opalać, mm -hmm. można leniuchować. chować. Zbierać Tak, które, które, których gałązkę trzymam teraz w ręce tak. i świetnie pachną. Szkoda, że państwa nie mogą powąchać tego. Oczywiście, jutro będzie sos do spaghetti ze świeżą gałązką rozmaryną, ale będzie pyszny. Tak. Na pewno. I można też tak jak teraz jesteśmy, wyjść na spacer. Ptaszki ładnie ćwierkają, widzę, że tutaj na tej gałązce też dopiero rosną takie takie młode mm -hmm. Mm -hmm. to też jeszcze zostawimy o, ale to pachnie mhm. szkoda, że... szkoda, że przez mikrofon nie można wam przedostać zapachu Zapach? mhm. No szkoda. Czasem by się przydało. Ale o tym wszystkim możemy Wam opowiedzieć. Mhm. No to opowiadaj. Wczoraj była straszna wichura. O tak, wczoraj była wichura. I nawet jeden leżak um... spadł do przepaści. Tak. I to z metalowymi nogami. Taki był ten wiatr, straszny. Wczoraj był wiatr o sile 7 w skali Baforta. Praktycznie nie dało się stać. Ja wyci wyciągnąłem kamerę i z tą kamerą chciałem zrobić parę ujęć. To nie mogłem ustać na nogach. Ale jak biało wodą z basenu. Mhm. Mhm. Na szczęście powiało, powiało i przestało. Trochę połamanych gałęzi, palm. Ale wszystko skończyło się dobrze. Ten wiatr dosłownie jakby znikąd się pojawił i w jednej chwili ustał. Dzień naszego pobytu spędzamy troszeczkę inaczej, tak, żeby nam się nie nudziło, żeby skorzystać z tego wszystkiego, co tutaj można zobaczyć, co można dotknąć, co można doświadczyć. Aż opisać to tak w paru słowach, jak tutaj jest pięknie. Patrząc na niebo o różnych godzinach i przy różnym stanie chmur, przy różnej pogodzie, nie można się nadziwić, że to może co chwilę się zmienia, co chwilę jest inne raz jest spokojne i jednokolorowe a raz przykryte chmurami ma jasne takie placki i szare miejsca w pełnym znowu słońcu mieni się kolorami od granatowego ciemno takiego zielonego aż po jasno, jasno błękitne tam, gdzie jest płytko, gdzie białe skały, gdzie płytka woda. Przy odrobinie wiatru może się marszczy. Przy wietrze mocniejszym, przy nieco mocniejszym wietrze robią się białe bałwanki i uderzają o skały przybrzeżne i wylewają się głębiej na piasek. Niebo też nie jest jednostajne. Tutaj na tym wzgórzu, które ma ponad kilometr wysokości nad poziomem morza wiecznie kręcą się chmury przy szczycie. Prawie zawsze szczyt zasnuty chociażby jednym obłoczkiem. Z kolei 4-5 kilometrów niżej w linii prostej jest prażące słońce na plaży i cały czas ta pogoda wędruje wokół wyspy cały czas się zmienia czasem zaskakuje na chwilę a za moment już zupełnie jest inna No gdy się wejdzie do domku wychodzi się to zupełnie jest co innego no i to jest piękne i to jest fajne i samym tym widokiem można by się napawać i rzeczywiście tak jak robią to Grecy usiąść i podziwiać ten niesamowity spektakl przyrody natury i czasem tak robimy Warzymy sobie kawusię albo taką małą espresso albo z ubitym na zimno z kostkami lodu mlekiem lokalnym 3 2% gęste ubija się fajnie na taką piankę na to do dużego kubka wlewamy małe espresso, wsadzamy rurkę i sobie leniwie popijamy na leżaku słuchając jak ćwierkają jaskółki jak sroki Skaczą sobie po dachówkach. Czasem przylatuje taki duży gawron. Czarne pióra na skrzydłach. Duże czarne łapy. Szary mundurek. Dwa, trzy razy zanurzy dziób w basenie. Napije się niespiesznie. Kiedy jest bardzo gorąco zanurzy łepek, podniesie go do góry. Woda Schłodzi mu piórka, potrzepocze skrzydłami. Jeśli jest gorąco, a nikt go nie odgania, to jeszcze raz i jeszcze raz. Jaskółki z rozpędem też dotykają powierzchni wody i chłodzą swoje piórka. W dziobie biorą odrobinę wody i lecą gdzieś na skały ale pić swoje gniazda. Dwa, trzy sokoły parami Albo czasami z młodym latają tutaj w wyższych partiach wyspy w poszukiwaniu jedzenia. I tak to wygląda. Oliwki pięknie kwitną. Drzewa, dosłownie całe gaje oliwne, obsypane są białym kwiatkiem, który ma chyba cztery płatki i dwa maleńkie pręciki. Taki kwiatek to ma może z 2,5-3 mm średnicy, kiedy wiatr zerwie się i nagle potrząśnie gałęzią, to dosłownie zrzuca żółtą chmurę pyłu z tych kwiatków. Jak tylko nie pada i nie jest zbyt gorąco, od razu cała masa owadów rusza do pracy. Zapylają różne kwiatki, których tu jest pełno. Przez kawałek rezerwatu przyrody. Dojechaliśmy do małej wioseczki Kalamicji, która może ma z 200 mieszkańców, a może nawet mniej. Serpentyny takie, że miejscami nawet na jedynce żeśmy jechali, a zwyczaj jest taki, że jeżeli nie chcesz, żeby wjechał w ciebie jakiś grek, bo oni jeżdżą jak wariaci po tych górach i serpentynach, to trąbisz dając znak, że jesteś tuż za zakrętem. I wtedy jakaś ciężarówka, czy autobus wie, że coś tam jedzie i nie ścina zakrętu. Droga w tym kalamicji była tak wąska, że jeden samochód jeszcze się zmieści, ale dwa nie mają szans i trzeba puszczać tego, kto jest naprzeciwko Ciebie. Byliśmy tam po bochenek chleba na rano bo tu gdzie jesteśmy to nie ma ani miejscowości ani sklepu, ani niczego 3 km do najbliższych zabudowań weszliśmy do małego sklepiku prowadzonego przez panią i pana, małżeństwo bardzo serdecznie nas przywitali jako turystów dostaliśmy od razu po jakimś małym słodyczu, zakupiliśmy tam lokalne wino w plastikowych butelkach do spróbowania na dzisiejszy wieczór kupiliśmy białe i czerwone, podobno białe jest bardzo dobre ale wzięliśmy też czerwone, bo my lubimy akurat czerwone kupiliśmy paczkę kiełbasek na grilla, wieczorem spróbujemy jak smakują tutajsze kiełbaski I co? Zrobiliśmy rundkę po tej małej, małej miejscowości Kalamicji. Nic tam wiele nie ma. Jest szkoła, dosłownie trzyizbowa z małym boiskiem sportowym. Jest zejście na plażę. Jest dwa może sklepy. Jest lokalna tłocznia oliwy z oliwek. Kapliczka, no i to wszystko. Na takim stromem zboczu przepaść w dół. Dookoła same drzewa oliwne i takie, jakby tu jest strzeliste. Poniżej nas, kilka kilometrów Agios Nikitas mała portowa mieścina z jakże uroczym widokiem w tej zatoczce. Duże takie kamienie jak ciężarówki moskane delikatnie przez fale. Dwie jaskinie w zboczu góry. Jutro pójdziemy tam porobić zdjęcia. A zejście do nabrzeża to dwadzieścia może 30 domków. Ładnie odmalowanych. W niektórych sklepiki, w niektórych knajpki. Grecka muzyka leniwie sączy się z głośników. Czworo, może sześcioro turystów i my. Na drzewach rosną pomarańcze gorzkie, których oni nie zbierają. Małe, takie małe gruszki, dojrzewające już brzoskwinie, figi i pełno kwiatów. Nade mną jakiś jastrząb. Blisko jest tutaj morze. Bardzo blisko do morza. Z jednej strony skały, wysokie góry, spowite wieczorną mgłą z chmur. Po drugiej stronie zachód słońca nad morzem. Ćwierkające ptaki. I tak to wygląda. Jest jeden jastrząb, siedzi na dachu, na dachówce, drugi doleciał do niego. I z takiego wzgórza, gdzie dosłownie całą okolicę można objąć, sokolim, okiem szukają pożywienia na kolację.